Jest 14. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Miliardy złotych kary za nieodebrane szczepionki. Sprawą zajęła się prokuratura. Uderzenie w patologię na rynku pracy. Prezydent tłumaczy swoją decyzję w sprawie ustawy o PIP. Był orędownikiem wolności 21 lat temu zmarł Jan Paweł II. Jest śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przy zamawianiu szczepionek na COVID. W 2021 roku ówczesne kierownictwo Ministerstwa Zdrowia miało nierzetelnie oszacować liczbę zamówionych preparatów. Wczoraj zapadł nieprawomocny wyrok belgijskiego sądu, który orzekł, że Polska ma zapłacić miliard trzysta milionów euro kary. Za nieodebrane szczepionki nasz kraj pozwała firma Pfizer. Obecne władze przekonują, że pełną odpowiedzialność za ten wyrok ponosi rządzący wtedy PiS. Przed Ministerstwem Zdrowia jest Martyna Szymczakowska, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słowa dzisiaj padły? A minister Andrzej Domański powiedział bardzo ostro i konkretnie, cytuję, że tak po ludzku po prostu trafia go szlak w związku z tym, co zrobił rząd Mateusza Morawieckiego, a za co zapłacimy wszyscy. Ta sytuacja nie jest konsekwencją decyzji podjętych przez nasz rząd, ani decyzji podjętych przez Komisję Europejską. Jest konsekwencją nieudowalności. I 226. 267 to jest miejscowość Hojny, odcinek Włocławek-Lubień-Kujawski, ruch na zmianę jednym pasem i miejscowość sitówek toruń Wocławek, tutaj też ruch na zmianę jednym pasem.